podcastu realpolish.pl Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Jeśli słuchaliście ostatniego podcastu, to wiecie, że w ten weekend byłem w Kazimierzu Dolnym. Jeśli jesteście ciekawi, jak tam było, to zapraszam Was cofnijcie się o jeden podcast do tyłu, bo pod tym starym podcastem, pod podcastem numer 224 umieściłem filmik. Możecie obejrzeć, jak było w Kazimierzu. Okej, okay, ale przechodźmy do tego, o czym będzie dzisiejszy podcast. Dzisiejszy podcast będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części opowiem wam o majówce. Meltem podsunęła mi ten fajny pomysł, żebym opowiedział o majówce. Dzięki Meltem to świetny pomysł. Opowiem Wam za chwilę o majówce, a później posłuchamy nagrania, które przysłał mi Juri. Juri mówi świetnie po polsku i myślę, że jeśli posłuchacie jak mówi Juri, to zachęci Was również do nauki polskiego. A zarazem może zachęci Was do przysłania mi swojego nagrania. Przysyłajcie mi nagrania, jak mówicie po polsku. Opowiedzcie trochę o sobie, o tym, jak uczycie się polskiego, co robicie, czy czytacie książki i tak dalej. Okej, okay. w takim razie zaczynamy od tego, co to jest majówka. I dlaczego na początku maja mamy tyle wolnego? Dlaczego w Polsce jest tyle wolnych dni? Otóż dzieje się tak dlatego, ponieważ istnieje święto pracy, 1 maja, 1 maja jest święto pracy, dzień wolny, później jest 2 maja, powinno iść się do pracy, ponieważ jest to normalny dzień pracujący. I dalej jest 3 maja. Święto Konstytucji 3 maja. Święto narodowe, w które oczywiście nie pracuje się. Czyli mamy dwa wolne dni przedzielone 2 maja. Oczywiście wszyscy biorą sobie urlop 2 maja, albo jeśli święto wypada w sobotę, wtedy zakład pracy musi oddać jeden Dzień wolny. Z reguły, tak jest w tym roku, 3 maja wypada w sobotę, więc piątek jest wolny. Odbieramy ten wolny dzień 2 maja. Zatem mamy wolny czwartek, 1 maja, potem piątek, no i później oczywiście jest weekend, sobota i niedziela. Mamy cztery dni pod rząd wolnego. Meltem, pyta mnie, jak obchodzimy 1 maja? Jak obchodzi się w Polsce 1 maja? Opowiem wam wszystko po kolei. Kiedy byłem mały, kiedy byłem chłopcem, wtedy w Polsce były czasy komunistyczne i wtedy 1 maja to było bardzo ważne święto. Wtedy nasz kraj, czyli Polska, Nasz kraj nazywał się Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli w skrócie PRL. Teraz, kiedy mówimy o tamtych czasach, zawsze mówimy w PRL-u. W PRL-u to, w PRL-u tamto. I właśnie wtedy, w PRL-u, w tym dniu, 1 maja, spędzano ludzi na pochody pierwszomajowe. Spędzano ludzi, czyli kazano ludziom, Dzieciom w szkołach, ludziom, którzy pracowali iść na pochód pierwszomajowy Musiało być jak najwięcej ludzi na pochodzie pierwszomajowym Wokół miejsca, gdzie odbywał się pochód Najczęściej y, sprzedawane były na przykład kiełbasy albo różne słodycze Czyli rzeczy, których normalnie nie było w sklepach które było bardzo trudno kupić. I dziwnym trafem właśnie 1 maja w okolicach pochodu można było kupić różne takie rzeczy. Zatem ludziom kazano iść na pochód. Były to ogromne pochody. Pochody, czyli słowo pochód wywodzi się od słowa chodzić. Pochód to po prostu bardzo wiele ludzi, którzy idą w jednym kierunku, idą ulicą, niosą różne flagi, różne napisy, transparenty i w ten sposób manifestują coś. Oczywiście wtedy to była manifestacja radości ze święta pracy. Oczywiście Najważniejsza wtedy była i jedyna tylko w Polsce, jedna partia partia PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. No i oczywiście robotnicy, idąc w pokoju, w pochodzie, manifestowali swoją przynależność do tej partii, w ten sposób świętowali. 1 maja świętowali święto robotnicze. Najważniejszą osobą w partii i w Polsce był pierwszy sekretarz partii. Pierwszy sekretarz partii i jego najbliższe otoczenie, najważniejsi ludzie w Polsce zawsze przyjmowali pochód, czyli siedzieli na podwyższeniu w Warszawie najczęściej było to przed Pałacem Kultury i Nauki siedzieli w wielkiej loży a tłumy ludzi pochód pierwszomajowy przechodzili przed tą lożą i pierwszy sekretarz partii machał do nich ręką i pozdrawiał wszystkich ludzi oczywiście Wszyscy normalni ludzie nienawidzili tego święta. Kto tylko mógł, nie szedł na pochód, ale były naciski i ludzie musieli iść na pochód. Oczywiście, kiedy tylko skończyła się komuna, kiedy tylko skończył się komunizm w Polsce, kiedy skończył się PRL, ludzie przestali chodzić na pochody i wszyscy zapomnieli, o pochodach A w tej chwili Święto pracy To można powiedzieć Święto wielkiej majówki Grilla I po prostu Leniuchowania Majówka to Inaczej mówiąc Odpoczywanie gdzieś Na trawie Gdzieś w parku W maju jest piękna pogoda Jest ciepło jest przyjemnie i słowem majówka nazywamy właśnie takie leniuchowanie, bycie na łonie przyrody, jak to się mówi, czyli bycie gdzieś na dworzu, na trawie, w parku, w lesie i po prostu odpoczywanie, jedzenie czegoś, robienie sobie grilla jest teraz bardzo popularne. Zatem kiedy Przychodzi Wielka Majówka, czyli pierwszy, drugi, 3 maja. Wtedy ludzie bardzo często wyjeżdżają z miasta, wyjeżdżają do różnych mniejszych miejscowości, do miejscowości turystycznych, wyjeżdżają na swoje działki, wyjeżdżają nad morze. Właśnie po to, żeby odpocząć, żeby wyjechać za miasto, żeby pobyć na właśnie na świeżym powietrzu. Okay? Tak wygląda mniej więcej Wielka Majówka. Tak wygląda 1 Maja. Oczywiście pochody również nadal się odbywają, ale w pochodach nie bierze już tak wiele osób jak kiedyś. Kiedyś te pochody były transmitowane w telewizji od rana. Nic innego nie było w telewizji, tylko Transmisja z pochodu Można było oglądać Jak ludzie idą w Warszawie Jak idą w Krakowie We Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku I we wszystkich Większych miastach A również były Pokazywane fragmenty Pochodu z Moskwy Także to Zajmowało cały dzień I to było najważniejsze Święto partyjne W całym roku Dziś te pochody są o wiele mniejsze i ponieważ mamy wiele partii, a ludzie z tych partii nienawidzą się nawzajem, ci z jednej partii nie widzą, nienawidzą tych z drugiej partii, nie lubią tych z drugiej partii, więc każda partia robi swój pochód. O ile wiem, to w Warszawie 1 maja będzie aż 6 pochodów. 6 małych pochodów, ponieważ w tych pochodach biorą udział już tylko ludzie z tych partii. Ludzie, którzy którym na tym zależy, którzy chcą pokazać się w takim pochodzie. Przeciętny Polak nie idzie na żaden pochód, tylko jedzie właśnie na majówkę albo Robi sobie grilla przed domem, ma po prostu wolny dzień. Tak mniej więcej wygląda majówka w Polsce. Jeśli chodzi o 3 maja, to jest to święto narodowe, którego nie było w czasie PRL-u. W czasie PRL-u był tylko wolny jeden dzień, 1 maja. Mm. Obchody święta 3 maja zostały zakazane podczas rozbiorów w Polsce i zostało wznowione w 1919 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Oczywiście przez hitlerowców i Sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a również po wojnie nie było obchodzone w Polsce. NATO I było oczywiście zastąpione obchodami święta 1 maja. A w styczniu 51 roku święto 3 maja zostało oficjalnie zdeleg zdelegalizowane, czyli zostało zlikwidowane przez władze komunistyczne. I teraz od roku 1970 90 po zmianie ustroju znowu to święto jest uroczyście obchodzone Przypomnę wam tylko jeszcze o Konstytucji 3 maja Otóż Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną spisaną Konstytucją Ta Konstytucja była ustanowiona przez Sejm i została wymyślona, zaprojektowana po to, aby zlikwidować wady ustroju opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Jeśli chcecie więcej posłuchać o demokracji szlacheckiej, to yy, posłuchajcie podcastu numer 214, w którym mówiłem Więcej o demokracji szlacheckiej. Okej, okay. myślę, że to tyle o majówce, że teraz macie mniej więcej wyobrażenie o tym, co dzieje się w Polsce na początku maja. Wszyscy odpoczywamy, wszyscy robimy sobie grilla i mamy wielką majówkę. Powiem wam jeszcze tylko, że niektórym przychodzi do głowy, żeby w ogóle zlikwidować święto 1 maja, żeby to nie był dzień wolny od pracy. Jest to takie święto lekko zdeklasowane. Myślę, że jest to taki efekt odreagowania, bo za komuny ludzie byli zmuszani do świętowania, więc... Ludzie teraz negatywnie myślą o tym święcie I kojarzą je tylko z majówką, z dniem wolnym od pracy Nie wiem, czy dojdzie do zniesienia tego święta Czy nadal będziemy się cieszyć długim weekendem i grillem na 1 maja. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie dzień 1 maja jest wolny od pracy. Jeśli możecie napisać, jak jest w Waszych krajach, czy 1 maja jest wolny od pracy, czy pracujecie 1 maja, co dzieje się 1 maja, czy są pochody, jak obchodzi się 1 maja na przykład w Stanach jak obchodzi się 1 maja w Niemczech, we Francji, w Rosji, na Ukrainie. To wszystko jest dla mnie bardzo ciekawe. Napiszcie, napiszcie w komentarzach. Meltem napisała mi e maila, że w Turcji odbywa się yy, wielka manifestacja na jednym z placów w Stambule. I prawdopodobnie może tam dojść do rozruchów. Mam nadzieję, że nie dojdzie, że policja nie będzie strzelała lub rozpędzała ludzi manifestujących tam. Świetnie. To tyle na dzisiaj o 1 maja. Tyle na dzisiaj o wielkiej majówce w Polsce. A teraz chciałbym zaprosić Was do posłuchania Nagrania, które Przysłał mi Juri Juri, czyli Po polsku Jurek Mój tata miał na imię Jurek Juri Mówi bardzo płynnie po polsku Mówi Bardzo wyraźnie, doskonale Po polsku Zresztą sami usłyszycie Jedna rzecz y, Mnie Bardzo ucieszyła O czym powiedział Juri Juri powiedział, że w pewnym momencie zapomniał o tym, że uczy się języka polskiego. W pewnym momencie zaczął słuchać treści po polsku właśnie po to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. W tym samym momencie zapomniał o tym, że słucha tego po polsku, że uczy się polskiego. Jego mózg Kompletnie przestawił się na słuchanie po polsku i nie było to ważne, czy Juri słucha tego po polsku, czy słucha tego po ukraińsku, czy w jakimkolwiek innym języku. Właśnie to jest najważniejszy moment. Jeśli... Słuchacie czegoś i zapomnijcie wtedy, że słuchacie tego po polsku, tylko skupicie się na treści, na tym, co jest dla was interesujące. Wtedy uczycie się najszybciej. Wtedy wszystko dzieje się automatycznie. Mózg tak jest przyzwyczajony do nowego języka, że zapominacie o tym, że słuchacie w języku obcym. Ten nowy język staje się waszym językiem. I to jest najpiękniejsze uczucie, kiedy jakiego ja doświadczam, gdy czasami słucham czegoś po hiszpańsku albo po angielsku. To jest wspaniałe uczucie. W takim razie posłuchajcie nagrania, które przysłał nam Juri. Juri opowie nam skąd pochodzi i dlaczego uczy się polskiego i w jaki sposób uczy się polskiego. Posłuchajcie. Cześć Piotr, jak się masz? Mówię do Ciebie, Juri. Ja też postanowiłem, że zrobię krótkie nagranie po polsku, w którym opowiem trochę o sobie, opowiem o tym, jak ja się uczę polskiego i dlaczego właśnie polskiego. Więc wszystko po kolei. Ja mieszkam w Łódzku, w Ukrainie. Łódzka jest na zachodniej Ukrainie. To jest niedaleko od granicy z Polską. Myślę, że Ty wiesz o tym, że kiedyś ta część mego kraju była w składzie Polski. Moi dziadkowie mi opowiadali często o tym, jak oni uczyły się w polskiej szkole. Wielu starszych ludzi jeszcze pamiętają ten czas, Niektóre z nich jeszcze pamiętają niektóre polskie słowa i wrócę do tego, dlaczego ja się uczy polskiego. Przede wszystkim wydaje mi się, że Polska to jest kraj niezwykły. Na przykład na pewno nigdzie w świecie nie ma takiego grzecznego zwracania się jak pan albo pani. Także Ukraina i Polska są sąsiadami. Więc moim zdaniem byłoby dobrze dla każdego Ukraińca znać język polski. I ja uważam także, że polski po prostu jest bardzo piękny język i bardzo miły dla ucha. I dla mnie tego wszystkiego jest dość. żeby zacząć uczyć się tego języka. Na początku, wszystko co ja znałem po polsku, to było dzień dobry. Dziękuję bardzo. I ja na początku uczyłem się czytać po polsku. To nie było bardzo łatwe. Przecież są w polskim języku takie dźwięki, które bardzo trudno wymówić dla Ukraińca. Na przykład, takie zdanie: W ciebrzeszynie, chrząść brzmi ccini. Teraz też nie mogę te zdanie przeczytać bez błędów. Dobrze, że nie wszystkie słowa są takie trudne w polskim języku. Myślę, że z czasem mój język przyzwyczaje się do tego, Także ja uczyłem się przy pomocy różnych książek. Czytałem teksty, uczyłem listy słów, uczyłem reguły gramatyczne i szczerze mówiąc dla mnie to było trochę nudne. Po kilku miesięcach, miesiącach ja już mogłem zrozumieć, co, o co chodzi, gdy oglądałem film, gdy czytałem po polsku ponieważ jak już mówiłem, ukraińskiej polski te dwa języki są bardzo podobne. Mimo to dla mnie było trudno samemu powiedzieć parę znań po polsku. I z tego powodu był, byłem trochę rozczarowany. Całkiem przypadkiem pewnego dnia e, w sieci społecznej w kontakcie natknął się na Twój filmik Ocieczka po Warszawie i w taki sposób znalazłem Twoją stronę. Zaczął oglądać Twoje filmiki, słuchać Twoich podcastów. To wszystko było dla mnie ciekawe. Często zapomniałem, że robię to po polsku. Potem kupiłem Twoje łatwe historyki po polsku i już w ciągu 7 miesięcy prawie codziennie słucham te historyjki i odpowiadam na pytania teraz mogę z pewnością powiedzieć, że twój sposób nauki jest skuteczny dzięki ci mo mogę tu teraz powiedzieć to co myślę, to co chcę powiedzieć także oprócz tego, że słucham twoich historyjek i podcastów Również oglądam polskie seriale i filmy. W taki sposób też mogę spotkać wyraż wyrażenia z mowy potocznej. Ostatnio oglądałem, oglądałem serial Ojciec Mateusz. Czasem dla dobrego nastroju oglądam świetny polski serial komedialny o życiu polskiej rodziny. Światła do kiepskich. Również czasem oglądam polską telewizję, wiadomości, inne programy telewizyjne, telewizyjne. Bardzo mi się podoba program Wojciech Hacerowskiego, BOSU PRZEZ ŚWIAT. Program o podróżach. Lubię również czytać po polsku, słuchać cenek polskich. Co jeszcze? No to chyba będzie wszystko. W końcu chcę Ci jeszcze raz podziękować za to, że pomagasz mi, pomagasz nam wszystkim uczyć się polskiego języka. Myślę, że robisz wielką sprawę. Przepraszam, jeśli zrobiłem dużo blendów. Myślę, że z czasem będzie lepiej. I to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa, Dziękuję Ci, Juri, bardzo serdecznie za Twoje wspaniałe nagranie. Przyjmij moje gratulacje. Mówisz świetnie, bardzo płynnie po polsku. Tak sobie myślę, że jeżeli przysłacie do mnie swoje nagranie, to jest to pewien etap w Waszej nauce języka. Kiedy ja nagrywam na przykład siebie i wysyłam filmik na YouTube, gdy mówię po angielsku albo po hiszpańsku, to również jest to dla mnie pewne przełamanie siebie. Wszyscy na początku wstydzimy się, nie lubimy swojego głosu, nie lubimy nagrywać się, a tym bardziej nie lubimy, żeby ktoś tego słuchał. Zwłaszcza jeśli mówimy w obcym języku. Zatem jeśli odważycie się przysłać swoje nagranie po polsku, to jest to coś bardzo ważnego. Myślę, że wówczas zmienia się coś w głowie, zmienia się coś w nastawieniu i przestajecie się bać mówić do ludzi, czujecie się, czujemy się, bo ja również bardziej komfortowo mówiąc w obcym języku. Dlatego bardzo polecam Wam nagrywać siebie. Nagrywajcie siebie albo na kamerę wideo, albo przez telefon, albo sam dźwięk i umieśćcie to później na YouTube. Nie wstydźcie się tego. Nikt nie będzie się z tego śmiał, ponieważ... Wszyscy wiedzą, jak trudne jest przełamać się, jak trudne jest mówić w obcym języku. A jednocześnie zwiększa wasze poczucie własnej wartości, zwiększa pewność siebie. I jeśli zrobi to się pierwszy raz, to każdy następny raz jest o wiele łatwiejszy, o wiele łatwiej później mówić do ludzi, których spotka się na ulicy albo przez telefon, pewna blokada wtedy zostaje przerwana, przełamana. OK? Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby robić swoje nagranie po polsku. Tym bardziej, że później, po pewnym czasie możecie odtworzyć sobie takie nagranie i zobaczyć, jak bardzo poprawił się wasz język polski, jak bardzo poprawiliście się, o ile mówicie płynniej, o ile łatwiej jest wam wyrażać swoje myśli po polsku. Jeśli macie chęć, czekam na wasze nagrania. Z przyjemnością zamieszczę każde nagranie, które mi przyślecie. Jeśli tylko zgodzicie się, to z przyjemnością zrobię podcast z waszym nagraniem. Przysyłajcie swoje nagrania. Nie bójcie się. OK, To tyle na dziś. Jesteśmy w środku Wielkiej Majówki. Wszyscy w Polsce wypoczywamy. Grillujemy. Spotykamy się ze znajomymi. Spotykamy się z rodzinami. Mamy kilka wolnych wspaniałych dni. Napiszcie w komentarzach, czy u, was, czy u Was również 1 maja macie wolne od pracy. To tyle na dziś. Trzymajcie się, wchodźcie na moją stronę na Facebooku. Zapraszam Was również na mój kanał na YouTube. Jeśli macie czas, oglądnijcie filmiki na YouTube, napiszcie komentarz, dajcie mi lajka, jeśli lubicie to, co robię, jeśli wiele osób polubi moją stronę, to myślę, że później następnym będzie o wiele łatwiej znaleźć ją i będę mógł wielu ludziom pomagać uczyć się mówić po polsku. Bo taki jest mój cel, pomagać ludziom uczyć się mówić po polsku. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Do więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.